Ty jesteś taka pizza, pitka, pitka, Ale tak daleko stąd Nie, ty nie, nie, nie Ty daleko stąd nie wiem co mam zrobić i wziąć ciebie skąd zrobię wszystko, pojadę tam ukradnę ciebie, bo potrzebuję ciebie jeszcze pewnie kurwa o tym nie wie zapakuję cię w samochód i odwinę na zachód, meksyn, baby jak mafiozo przez to przejdzie chce życia król i wolny bez bólu niech serce nie pieniądze, już na zawsze będzie góro. jeszcze jeden moment zostawię tylko bombę, pod rządę prokuratorom, komendą i sądem to ten świąteczny prezent kończy się długim lądem, za zapalniczka już skończyłem jak Zapalone świeczki z u pięknej ścieżki Gdy przyszły czarne twarzy, pory za jej ciche ciężki Ty nie masz do jej teczki, nie zdejmuj mój tej zableczki Bo ty chcesz tak jak wiesz, tak która pada w jej sieczki Setki kochanków, tysiące kantów Nie ma świat pojęcia z ilu zrobiła palantów z patologii był jak Biblia, jak sygnał A teraz wiem, że musi się z wyklejstwem Nie ma co schodzić, z sądu, kiedy śmieci po raz trzeci Robią wokół siebie burdel Wcale trzymają ode mnie tą kurwę, mojej łęd burwę dzień po raz kolejny, tracę światło Wszaku płaci w wokół nie lubią, gdy jasno jest Wtedy nie ma konspiracji Kiedy obcina, na kogo, kiedy właśnie on patrzy na zimę 12 potrzebnych hawajski zastrzyk, bo wyjebany mam już na te śmieszny trafczy to jest czas ten, gdy mówię do ciebie jak opętany, wciąż na jarany Stoję z plany, ty obudź się koleżko jest, jesteś hajrą nagrzany, bo życie jest zabryte, jeszcze tu możemy być pany więc jak? Powiem ci tak, ten rap już mamy parę ładnych lat, ej, czekaj Ja panienka już lepiej pęka Chcesz coś powiedzieć się ci się szczęka Właśnie tak, zemazdolił rapim o tym, co mnie wali Bez sokrów i żali, choć nie zamierzałem, to lecę na fali Czujemy się wysoko, choć tacy mali Idziemy tam, gdzie inni się pali Wchodzimy tam, gdzie inni nawet o tym nigdy nie rozmawiają Za wysokie mury wciąż wybiega, ziomek myślą Mówi, mogę przysiąść, potrzeb, pragnie zniszczu tysią Nadzieja głupia w wiemy, sądy dobre nie są margines są robią miejsca, tam masz krzesł, nawet usiądź tak od wiosny do wiosny Sezonią mocny Jestem z czarodziejskich nocy Wszystkie chwile dobre docy Dla kondonów wozie z procy Wozie z procy Nie wiem co mam zrobić Ale mógł być cień I ukradnę Cię, bo potrzebuję Ciebie, kocham pewnie jeszcze nie wiesz.